Księga Mormona, rozdział pierwszy Amaron poleca święte kroniki mormonowi Nastaje wojna pomiędzy nefitami a lamanitami Pan zabiera spośród nefitów swych trzech umiłowanych uczniów Niegodziwość, niewiara, czary i gusła stają się powszechne I teraz ja, mormon, zapisuję co widziałem i słyszałem I nadaję temu nazwę Księga Mormona Oto Amaron Przyszedł do mnie mniej więcej w czasie, gdy ukrył święte kroniki dla Pana Miałem wtedy około dziesięciu lat i zaczęto mnie uczyć naszej wiedzy I Amaron powiedział mi Widzę, że jesteś bystrym i rozsądnym chłopcem, dlatego chcę, abyś zapamiętał to, co zobaczysz, że nastąpi pośród tego ludu i gdy skończysz 24 lata, pójdziesz do kraju Antum na wzgórze nazwane Shim, gdzie ukryłem dla Pana wszystkie święte kroniki odnoszące się do tego ludu. Weźmiesz tylko płyty Nefiego, zostawiając resztę w tym samym miejscu i na płytach Nefiego zapiszesz wszystko, co widziałeś, że nastąpiło pośród tego ludu. I ja, Mormon, potomek Nefiego, memu ojcu także było na imię Mormon, zapamiętałem wszystko, co Amaron mi nakazał. I gdy skończyłem jedenaście lat, stało się, że razem z ojcem powędrowaliśmy do kraju na południu zwanego Zarahemla. I cały ten kraj był zabudowany, a ludzie liczni, niczym ziarnka piasku na brzegu morza. I stało się, że tego samego roku nastała wojna pomiędzy nefitami, pośród których byli nefici, jakubici, józefici i zoramici, a lamanitami, lemuelitami i ismaelitami. I lamanici, lemuelici i ismaelici byli ogólnie nazywani lamanitami. Wojna ta była więc między nefitami a lamanitami. I wojna zaczęła się w Zarachemli nad wodami Sidonu. I stało się, że nefici zebrali wielu mężczyzn, ponad 30 tysięcy. I tego roku stoczyli wiele bitew, w których pobili lamanitów, zabijając wielu z nich. I stało się, że lamanici zaniechali swych zamiarów i znowu nastał pokój w kraju. I przez cztery lata nie było rozlewu krwi. Gdy jednak ponownie zapanowała w kraju wielka niegodziwość z powodu niegodziwości ludzi, Pan zabrał spośród nich swych umiłowanych uczniów i ustały uzdrowienia i inne cuda. I Pan nie dawał im więcej darów duchowych, a Duch Święty więcej na nich nie stępował, albowiem żyli w niegodziwości i niewierze. Gdy skończyłem piętnaście lat, wiele rozważałem i zostałem nawiedzony przez Pana oraz doświadczyłem i poznałem dobroć Jezusa. I spróbowałem nauczać ten lud słowa, ale Pan zamknął mi usta i zakazał mi, albowiem świadomie powstali przeciw swemu Bogu i z powodu ich niegodziwości Pan zabrał z ich kraju swych umiłowanych uczniów. I pozostałem pośród nich, ale zabroniono mi nauczać ich słowa, gdyż serca ich stały się nieczułe Dlatego też, ponieważ serca ich stały się nieczułe, ziemia ta była przeklęta dla nich I ludzie zaczęli zakopywać swe skarby w ziemi, albowiem spiskowcy Gadiantona, którzy byli pośród Lamanitów, roili się w całym kraju i skarby te wyślizgiwały im się z rąk, gdyż pan przeklął te ziemię i nie mogli zatrzymać swych skarbów, ani też ich odzyskać. I uprawiali czary, gusła i magię. I zły duch zapanował nad całą ziemią, że wypełniły się wszystkie słowa Abinadiego i Lamanity Samuela.